Witamy serdecznie w drugim odcinku podcastu Przystanek Polska.pl Weronika Jasek i Patryk Jasek. Witajcie, chcielibyśmy Wam podziękować za odbiór pierwszego odcinka, za bardzo ciepłe przyjęcie nas w gronie podcasterów. Bardzo wiele pobrań pierwszego odcinka naszego podcastu, jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo szczęśliwi. To na pewno przekroczyło wszelkie nasze marzenia nawet o tym, jakbyście odebrali nasz podcast. No nie jesteśmy jeszcze profesjonalistami, cały czas się uczymy, ale będziemy, obiecujemy, dostarczyć jak najlepsze efekty naszej pracy podcasterów. Linka, co chciałaś powiedzieć? Yy, wielkie dzięki za słuchanie nas i pobieranie, i obiecujemy, że damy z siebie wszystko. Okej, okay, chcielibyśmy Wam powiedzieć dzisiaj o zmianach na stronie, omówić pewne blogi, no przywitać nowe osoby na naszym portalu, chwilę chociaż wspomnieć o reklamach i systemie naszym Attalium wprowadzonym na nasz portal, opowiedzieć o paru szczegółach, które dotyczą jeszcze naszej strony, a także porozmawiać o kilku ciekawych tematach dnia, Twitterze, Facebooku, i jeszcze raz zaprosić Was oczywiście do słuchania naszego podcastu. Co Zaczynamy może od zmian na stronie, bo ich jak zauważyliście zapewne jest sporo. Co najważniejsze to z pewnością wygląd zewnętrzny. Wygląd graficzny strony, który został całkowicie zmieniony, przygotowany na... Media, multimedia, wszelkiego rodzaju, które w tej chwili na stronie mogą być obecne, tak więc zachęcamy Was do zamieszczania Waszych materiałów na naszym portalu. On jest dla Was, przede wszystkim dla Was, w związku z tym my jesteśmy tutaj gotowi już zamieścić każdy możliwy materiał w każdym możliwym formacie. Tak więc zachęcamy, jak najbardziej, przysyłajcie, bądźcie z nami w kontakcie. To co, od czego zaczniemy? E, zaczniemy od szaty graficznej, od tego, co widoczne jest na. Pierwsze rzut oka, czyli od wielkich zdjęć, to one u nas w tej chwili królują, bo one są najważniejsze, to one wam mają mówić, o czym jest ten artykuł i one mają przykuć Waszą e, uwagę. Jak zauważyliście, y, zmieniła się także. Aha, co do zdjęć jakoś... co do zdjęć mhm. obiecujemy, że będą coraz lepszej jakości. Tak. Chociaż nie łatwo, to, ale będziemy je zamieszczać w jak najlepszej jakości, tak, aby wasze nowe iPady. Nowe komputery, wysokie rozdzielczości ekranów. No, żebyście widzieli różnicę po prostu w tak w odbiorze waszym, wizualnym naszej strony, bo o to nam przede wszystkim chodzi. E, powiększyliśmy czciankę. Z, e, dodaliśmy trochę koloru do naszej strony, e, tak aby dodać do niej trochę życia. Zmieniliśmy, zmieniliśmy kilka kategorii, kilka działów. E, w tej chwili najważniejszym działem jest dla nas dział temat dnia. Powiem on... Jest najważniejszy. Jest to temat dnia, tak więc zawsze każdego dnia będziecie mieli jeden I jeżeli będzie coś bardzo ważnego, będą to dwa tematy. Ym, dwa tematy dziennie, które będą się pojawiały. Zachęcamy do czytania. To nie zawsze oznacza, że to będą poważne tematy. Jednak tematy, które będą przykuwały, mam nadzieję i waszą, i naszą uwagę. W związku z, tam, w związku z tym to są takie nasze... No, w gazecie mówimy na to rozkładówki, to będzie taka nasza typowa pierwsza strona. To jest rzeczywiście najważniejszy temat dla nas, no i dla was przede wszystkim, bo dla was oczywiście cały czas ten portal przecież istnieje dla, dla was jesteśmy. Zamiast zdań podzielonych pojawiły się opinie. Tutaj możecie w swoje własne artykuły także zamieszczać swoje własne opinie, swój własny punkt widzenia na, na najprzeróżniejsze tematy. No i chyba najważniejsza. Najważniejsza to kolumna blogowiczów w Polska. W końcu blogi mają taki charakter i taki wizerunek. Wyglądają tak, jakbyśmy. tak jak Wybyście życzyli, bo do was, do, docierały do nas wasze zaniepokojone głosy po ostatniej naszej zmianie graficznej, że.. No, nie bardzo możecie widzieć wszystkie blogi. Widzicie poszczególne blogi, nie do każdego do, do, docierała, docierał nas przekaz e, odnośnie e, sliderów tak zwanych. Czyli po prostu tych ok okienek, tych, które się na stronie, u samej górze same przewijają e, i pokazują wam zawartość. Te, te zwane slajdery no nie zawsze do każdego docierają i nie każdy widział, czy, czy mógł zobaczyć i dotarł do tych tekstów, których sobie po prostu poszukiwał. W związku z tym otwiliśmy sprawę z blogowiczem, teraz każdy z Was jest autorem e, na naszym portalu e, i ma swój blog, ma swoją kolumnę i, i dostęp do wszystkich tekstów e, naszych blogowiczów jest z pewnością ułatwiony, co nie wyklucza oczywiście również i yy, slajdera blokowego, ale tym razem ten slider możecie obsługiwać własnoręcznie. Macie tam dwie strzałeczki yy, po prawej stronie, yy, lewo-prawo, tak więc możecie sobie ten yy, swobodnie. Yy, manewrować, a przy każdym nazwisku, przy każdym naszym blogowiczu macie możliwość zajrzenia. Jeżeli klikniecie w imię nazwisko danej osoby bądź też pseudonim, możecie zobaczyć tej osoby wszystkie teksty, wszystkie, blog... wszystkie zapiski blogowe. W związku z tym zachęcamy, odwiedzajcie, zobaczcie, naprawdę rewelacyjnych blogowiczych, których serdecznie pozdrawiamy i, i na pewno warto, warto na tą stronę zobaczyć. Co do multimedii, wiesz, na pewno chwilę tutaj bym chciał e, jako, jako, jako, jako strona techniczne, że tak powiem, tej strony przystanku.polska.pl chciałabym jeszcze zaznaczyć, tak, panie redaktor, nie, ja nie śmieje um, ja chciałbym zaznaczyć, że jeżeli chodzi o wideo i filmy wideo, które, które prezentujemy, czy to krótkie trailery filmów z Jastuny, zapowiedzi, czy też kocham gotować na sobotę, czyli pozdrawiamy Piotra Ogińskiego, który zamieszczał rewelacyjne przepisy zawsze na sobotę, zawsze w tym okienku pod dużym, pod dużym zdjęciem, pod dużym slajderem mi kochane gotować na sobotę i gotujcie razem z Piotrem. Tam są wideo, filmy, które oczywiście y, możecie odtwarzać bezpośrednio na stronie Bez Chudzenia gdzie indziej nie musicie wchodzić na YouTube'a, możecie go od, możecie odtwarzać wszędzie. Rozwiązaliśmy również problem iPadów i, i, i różnych innych urządzeń przenośnych, które nie obsługiwały do tej pory tych formularzy. Są w tej chwili możliwe do oglądania na, również na Waszych przenośnych urządzeniach. Jeden mały, jeden mały, tak można powiedzieć, problem, który jeszcze jest ewentualnie, albo jakaś niedogodność. To w tym filmie musicie nacisnąć mały plusik, żeby obejrzeć go na całym ekranie. Po prostu jak zaczniecie go oglądać, to ten slider automatycznie przerzuci na następny film. No w praktyce to nie wygląda zawsze mamy. I, i, i, I nie jesteśmy tego w stanie w żaden sposób zmienić, bo albo go wyłączymy i on nie przestanie się, nie będzie się po prostu przemieszczał, co, co nie jest najciekawszym rozwiązaniem. No, ale ten plusik niewiele wam robił. On jest dokładnie przy strzałkach po prawej stronie u dołu. To ma, ma, ma tak odpowiedź, naciśnijcie na strzałkę, na odtwarzanie filmu, a następnie na, na, ten na plus. plus i... I to powinno wam powiększyć ten film na całą stronę i spokojnie powinniście go oglądać. Zawsze te filmy są zamieszczane w najwyższych możliwych rozdzielczościach. W związku z tym, jeżeli będziecie oglądać go na iPadzie, będziecie mieli możliwość naj, naj, największej możliwej e, rozdzielczości na iPhone czy innym telefonie Androidzie. E, również mm. będzie to w najwyższej możliwej dostępnej rozdzielczości. A jeżeli będziecie oglądać na komputerze, on się dostosuje do waszej rozdzielczości ekranu. Tak więc jesteśmy w chwili przygotowani na wiele rozdzielczości, wiele ekranów. No i to tak samo mamy właśnie przygotowaną stronę. Staramy się, No nie mamy oczywiście możliwych wszystkich urządzeń, jakie są um, wydane w tej chwili i, i, i dostępne w sklepach. No nie jesteśmy w stanie ich sprawdzić na wszystkich. Tak więc jeżeli wy jesteście w posiadaniu czegoś, o czym my nie wiemy na danym urządzeniu, którego my nie jesteśmy w stanie przetestować, a są jakieś problemy z naszą stroną, dajcie nam koniec. Techniczny stać nasz dział techniczny w mojej osobie. Mi się tym zajmie i spróbuję Wam pomóc tak, aby Wasz odbiór tej strony, odbiór multimediów na tej stronie jak, jak najlepszy i żebyście poodczuwali z tego jakąkolwiek przyjemność. W związku z tym czekamy na, wasze, czekamy na Wasze opinie. Słyszeliśmy już pierwsze opinie, że strona Wam się o wiele bardziej podoba, nabrała takiego chyba naszego charakteru, dopiero taki, który, który sobie zakładaliśmy i marzyliśmy. W związku z tym no my jesteśmy zadowoleni z tej strony, ale to nie o nas chodzi, Tu chodzi o Was, bo to dla Was, my ciężko tu pracujemy, aby każdy element i każdy fragment tej strony po prostu Wam odpowiadał. Tak więc zachęcamy, szukajcie, zaglądajcie wszędzie na tej stronie, gdzie tylko możecie. Ona jest całkowicie cała dla Was. Wszystkie, wszystkie wcześniejsze oczywiście teksty, które w poprzedniej wersji były, one nadal są, autorzy nadal istnieją, nadal funkcjonują, możecie nadal czytać, bo one w większości kochani, są aktualne, w związku z tym to nie są tematy w większości newsowe, które są, pojawiają się na naszym portalu, bo jesteśmy portalem nie newsowym, a opiniotwórczym, w związku z tym każdy temat jest u nas aktualny i do każdego tematu warto wrócić, z czego co będziemy czynić oczywiście w naszym podcaście. A żeby pani redaktor, Weronika nie usnęła, no to daję teraz jej głos, żeby ona się nakazała. Weronika, jakie, jakie zmiany na blogach, bo chyba to przede wszystkim to jest Twoje dziecko, blogi. Ty jesteś autorką blogów, bo to trzeba podkreślić. Blogi zawdzięczacie, kochani, tylko i wyłącznie. E, Weronice, hmm. tak więc Weronika. No mocno, o blogach. Mocno walczyłam o blogi na naszej stronie, pojawiły się. Kiedy tylko pojawiły się, okazały się ogromnym e, hitem, Cieszę się każdego dnia y, wielką popularnością. Mamy wielu w tej chwili już blogowiczów, to, których serdecznie pozdrawiamy, ponieważ przysyłają do nas y, y, bardzo regularnie teksty. Po bardzo serdecznie w tym, w tym momencie pozdrawiam Magdę Dąbrowską, która walczy z y, problemami technicznymi, z komputerem, dlatego jej teksty pojawiają się trochę rzadziej, y, ale są na pewno bardzo sedne i warto na nie trochę dłużej poczekać. E, pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Lucenę Nordquist e, z Szwecji. Pani Luceno, kłaniamy się w pasy dziękujemy za bardzo ciekawe e, teksty. Czekamy na więcej. Czekamy na więcej, bo e, nie tylko ciekawe są teksty pani Luceny. Sam życiorys pani Luceny jest bardzo e, poznania i w każdym tekście pani Lucena uchyla rąbka tajemnicy z własnego życia. Także zapraszamy do lektury w blogu Pani Luceny. Pozdrawiamy także... Janny Joannu, wybacz, jeżeli po przekręceniu przekręcimy twoje nazwisko, tulucze. Tulu jeżeli przekręciliśmy, wybacz, nam po prostu powiem, no, Janu, no, Tureckiego jeszcze nie znamy. Tureckiego, Tureckiego jeszcze nie znamy, ale miejmy nadzieję, że dzięki temu się go troszeczkę nauczymy. <głos> <głos> Joanna nam uchyla rąbko właśnie tajemnica, jak wygląda życie w Turcji. Zapraszamy Was do przeczytania świetnego artykułu o obalaniu mitów bycia w związku z Turkiem bądź z Turczynką, bo, bo działa to chyba w dwie strony. W związku z tym... Dzięki no, Joannie poznajemy w Turcji z trochę innej strony. Chyba w ogóle poznajemy Turcję, bo, bo mało kto bo wie tak dużo o Turcji jak właśnie Joanna. E, polecamy jej ostatni wpis do blogu z wizytą na tureckim bazarze z, z wspaniałymi zdjęciami. Także, Joanno, pozdrawiamy. Tak jest. Na końcu, ale oczywiście koniec Ostatni, oczy, ostatni, o, oczy, ostatni będą pierwszymi. pierwszymi. Pozdrawiamy księdza e, Michała Barańskiego. E, ksiądz e, Michał pisze... Ma własny blog, ma własną stronę. E, jest bardzo muzykalny, jest bardzo utalentowany, przeprowadza mnóstwo projektów. Poznaliście już na pewno na naszej stronie e, Barańczak Kobery. E, to jest są... twórczość muzyczną Księdza. Tak, to Michała. są Kovery są wykonane e, księdza Michała. E, Wspaniałe głosy. Świetny talent, świetny talent muzyczny, muzyczny multi-instrumentalny, bowiem ksiądz Michał gra i na instrumentach klawiszowych i na, na, na wszelkiego rodzaju gitarach, także pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ksiądz Michał przynajmniej dwa razy w tego nie zamieszcza swoje y, wpisy i zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej księdza Michała. To taka strona duchowa naszego portalu, za którą serdecznie dziękuję. Oprócz blogów przed nami nowy dział wyrósł nam na, jak na drożdżach, z dnia na dzień dosłownie, na e, chyba na troszeczkę wasze potrzeby, czy, czy nasze wszystkie potrzeby przebywających tu na emigracji, gdzie, gdzie zawsze ta emigracja nie równa się. Każdy dzień słoneczny, piękny i wspaniały. To również problemy z aklimatyzacją, problemy... E, no jasne i ciemne strony życia, tak to po prostu możemy nazwać. Stąd dział, powstanie działu psychologia. E, w dziale psychologii będziemy zamieszczać, miejmy nadzieję, oczywiście. E, wkrótce również i porady dla Was, to więc będziecie oczywiście o tym poinformowani, kiedy będziecie mogli swoje, e, swoje problemy, czy czy za tym, działem, za tym działem stoi sztab e... Bardzo pro, profesjonalnych e, psycholożek, także e, pozdrawiamy je bardzo serdecznie. Pozdrawiamy Karolinę Karolina, Firm, tak z, z Irlandii, pisze do, nas, tak. że pisze do nas. Pojawiła się w końcu u nas Irlandia, pojawiła się w wyłącznie informacja jest Irlandia. Możecie, jak chcecie, nazywajcie. <laughs> także pozdrawiamy, pozdrawiamy bardzo serdecznie Nie Jest nowy dział, tak, więc serdecznie właśnie zapraszamy. Czytajcie, naprawdę bardzo ciekawe artykuły nam się znajdują. E, Zależy, w zależności od czy jesteście zainteresowani stricte migracją początkami emigracji, jesteście tutaj świeżo na emigracji, niezależnie od państwa, bo to jest całkowicie ponad ponad granicami, jakimikolwiek i, i nie, niezależnie w jakim kraju jesteście, praktycznie historia większości z nas zaczyna się tak samo. W związku z tym, jak najbardziej zapraszamy do przeczytania. A na pewno to nie tylko psychologia emigracyjna, to tak, także. Inne teksty, dlatego. A porady, porady wkrótce też się pojawią. Wkrótce się pojawią, więc będziecie bezpośrednio mieli kontakt z naszymi doradcami, którzy będą bezpośrednio odpowiadali Wam na Wasze konkretne zapytania. W związku z tym, no, miejcie oczy, oczy i uszy szeroko otwarte. I... Dziewczyny są. I nasłuchujcie co się będzie tutaj działo, z pewnością będziecie o tym e, poinformowani kiedy już będziecie mogli, kiedy to wystartuje, tak, tak jak jakbyśmy sobie tego życzyli. Bo z pewnością nasze psychologiczne są do waszej dyspozycji, także e, Tak, jeżeli już w tej, chwili, jeżeli w tej chwili macie jakiekolwiek pytania, Karolina z pewnością będzie cała szczęśliwa Niczego i, i, i pozostałe, pozostałe nasze Panie, które e, piszą do naszego działu, z pewnością będą już szczęśliwe, jeżeli się jakiekolwiek zapytania pojawią, to śmiało piszcie, a jeżeli to się rozwinie już nam e, w, w coś bardziej regularnego, w porach i regularnie, i być może na żywo, być może online, w jakiejś tam przyszłej formie, to z pewnością będziecie o tym wiedzieli, bo takie informacje na pewno zamieścimy na naszym portalu PrzestanyPolska.pl, na który jak zwykle serdecznie zapraszamy. Cóż, nasz artykuł, czy nawet krótki news o tym, że możecie zarabiać napisami, wywołał no, pewne poruszenie wśród czytelników i wśród naszych autorów. Um, system Ateli nie jest oczywiście to system. Idealny. Jest to system reklamowy, nie polega on, broń Boże, na tym, że, że na reklamach zarabiamy my, chociaż my również jako portal w tym systemie jesteśmy jak widzicie reklamy już się pojawiają, a będzie się ich pojawiało więcej. To niestety wymaga czasu, bo wy jako autorzy, czy my jako portal musimy w tym systemie po prostu zapisnić, jest nam trudniej. O tyle, że jesteśmy za granicą po prostu i, i nie wszystkie firmy, które biorą udział w, w tym portale, w tej, w, w, przy tej agencji reklamowej i, i ogłaszają swoje reklamy, nie wszystkie odnajdują w swoich e, portfoliach, no, nie adresują ich do emigrantów, że tak powiem, czy do osób przebywających na stałe za granicą. E, w związku z tym jest to nam o tyle trudniej, ale nie jest to niemożliwe, bo jest gro firm, które właśnie bezpośrednio do nas adresuje tego typu ogłoszenia reklamowe, w związku z tym śmiało zawieszczajcie, polega to tylko i wyłącznie na tym, że macie zamieścić za darmo e, swoje dane zarejestrować swoje dane, na z pobrać ten kod i z gotowym artykułem przysłać do, do nas od treści, od jakości waszego artykułu i od waszej tylko i wyłącznie waszej częstotliwości, nadawania, że tak powiem na naszym portalu i ilości, ile razy się ta reklama pojawi zależy od tego jak szybko się pojawił u was reklamodawca i jak szybko ktoś zamieści na waszej reklamie pomaga wam oczywiście to, że my promujemy nasz portal na w systemie AdTaili, tak więc to na pewno też przyniesie wymierne skutki, no i kochani nie naprawdę nie przesadzajcie też cenami jeżeli cena za, za, za dzień reklamy będzie wynosiła po 20-30 zł no to kochani nie ma na to szans Tam najlepsze i najbardziej poczytne najbardziej poczytne firmy i portale w systemie ateli, no nie, nie nie oferują tak drogich reklam, tak więc to nie jest wielki system dla, dla, dla, dla wielkich pieniędzy. Na, na najlepiej i naj, najłatwiej zarobić mniejsze pieniądze, ale konkretne i żeby one były po prostu na stałe, to dla Was jest. To jest dopóki, że tak powiem, nasz portal nie rozrośnie się na tyle, że będziemy po prostu mogli sami sobie taki system wypracować i sami sobie ten system e, zrobić musimy się posiłkować zewnętrznymi no, no robimy co możemy, aby Wam również pomóc, żeby to nie była tylko przyjemność z tego, że ktoś czyta Wasze teksty i, i, i rozwijacie się dzięki, dzięki uczestnictwu w naszym projekcie ale, że będziecie z tego mieli chociaż jakieś drobne e, wynagrodzenie i oprócz satysfakcji czysto e, dziennikarskiej również będzie satysfakcja finansowa tak więc jak najbardziej zachęcamy do tej linii, bo cały spodersiom nie jest to idealny system. Jeżeli któryś z Was, gdziekolwiek się spotkał z jakimś innym systemem, nawet zagranicznym systemem reklamowym, który będzie właśnie w stanie wynagrodzić Was jeszcze lepiej, jeszcze bardziej, piszcie, naprawdę bardzo chętnie my go zamieścimy, jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Tak więc na pewno, na pewno rozważymy i, i z pewnością będziemy chcieli, bo, bo, bo chcemy dla Was jak najlepiej, bo doceniamy Waszą pracę, i jesteśmy na niej pełni szacunku, w związku z tym jak najbardziej i wszystko co dla Was najlepsze będziemy jak, naj, jak najszybciej i jak najrzetelniej wdrażać. Tak więc no, na razie spróbujmy za tej zobaczymy. Mamy informacje z sąsiednich i podobnych serwisów, które działają i są w tym systemie już trochę dłużej niż my że ich autorzy zarabiają no, dosyć duże pieniądze. W związku z tym jest to możliwe. Trochę ten na zmienił swoje zasady niestety w ostatnim czasie i nie jest już to takie proste do zarobienia, ale odrobina wysiłku, odrobina regularności, kochani, i, i odczujecie, że zaczniecie zarabiać, tak więc nie zniechęcajcie się, że przez po tygodniu, czy półtora, czy też po dwóch yy, nadal nikt nie zgłosił się do, do was po reklamę i, i, i tej reklamy nie ma nie ma u was pod waszymi tekstami. Zamieście nawet początkowo te darmowe reklamy odnośnie różnego rodzaju akcji charytatywnych. One również pokazują i rejestrują liczbę odsłon waszą w, w waszym portalu. Jeżeli wy macie jakieś prywatne reklamy, które chcielibyście zamieścić i, i chcecie cokolwiek promować, nawet w sensie swoje blogi, śmiało korzystajcie przez systemat Attila. To są wasze wpisy, to są wasze artykuły, macie prawo sobie reklamować od nimi co chcecie. My nie robimy z tego tytułu żadnego problemu. Naprawdę, jesteśmy całkowicie w tym, e, w tym momencie otwarci na to, tak więc zapraszamy, korzystajcie, to jest właśnie dla was, od nas. Spraw Technicznych się dalszy. <laughs> na imię mu Megadroop. A jest. I, i jest w y, naszym nowym menu, które macie na, na stronie. Czarny pasek. Czarny, Czarny, pasek. Czarny pan, pasek. Trochę więcej o nim powie Patryk, bo działu to są dział, sprawy działu technicznego. Tak, zgłasza się dział techniczny. Kochani, czarny pasek. Coś, czego nie zobaczycie na każdym portalu. Najbardziej profesjonalnym, najdłużej istniejącym i, i największym. Ponieważ jest to coś zupełnie unikalnego. My to zastosowaliśmy. W polskich portalach tego nigdzie nie znajdziecie. Jest to całkowita, zupełna nowość. Mega drop. Czyli yy, w skrócie ułatwienie dla Was yy, czytania i docierania do konkretnych kategorii i tematów. Jeżeli czyjakolwiek kategoria z naszej dołu, zwracam się do piszących, zniknęła w, z Strony głównej, nie myślcie, że zrezygnowaliśmy z Was, jesteście nagle niewidoczni i nie ma Was na portalu. Jesteście, właśnie jesteście w Megadropie i w Megadropie pojawiają się właśnie kategorie, do których możecie bezpośrednio dotrzeć. Jeżeli potrzeba Wam szybko coś z kuchni, musicie się gdzie przebijać, poszukiwać czegoś na, na stronie, bo kuchnia pojawia się Wam szybko na menu. Czarne menu, i najeżdżacie tylko Waszym kursorem na kuchnia najnowsze. Zawsze trzy um, artykuły wraz ze zdjęciami pojawiają się, w związku z czym macie bezpośredni do nich dostęp. Klikacie te artykuły, od razu Was przeniesie do, do, do artykułu, który Was interesuje. Możecie również oczywiście kliknąć do, samo słowo kuchnia, przeniesie Was do wszystkich artykułów zamieszczonych w dziale kuchnia. Na razie mamy katłub, kuchnia, kocham gotowość na sobotę, biegaj z nami, zdrowie i zakochaną w wtań, troszeczkę zapomnianą. Jola, do Ciebie apelujemy, e, żebyś powróciła i troszeczkę na Mam jeszcze o tanku opowiadała. W związku z tym troszeczkę tutaj będzie, z pewnością jeszcze pojawi się nam nasza Norwegia, bo o Norwegii dalej chcemy czytać i chcemy, chcemy jak najwięcej o niej się dowiadywać. W związku z tym pewnie pojawi się nam tu jeszcze jedno. Menu. Jest to właśnie nie codzienna sytuacja, niecodzienna sprawa, że tak rozwiązane menu i w ten sposób wyglądające jest u nas w stronę. Jesteśmy z tego bardzo dumni, bo tak jak podkreślam, niewiele portalów ma to zaimplementowane. My mamy i, i możecie być z tego dumni również, że, że możecie sobie poczytać i, i że jesteście przede wszystkim współtwórcami tego, bo, bo dzięki Wam to menu istnieje oczywiście, bo to dla Was jest. Werenka co chciała dodać? Rozumiem. To chyba na tyle. To chyba na tyle. No spraw Twitter? i Facebook. Pozdrawiamy wszystkich, którzy polubili naszą stronę na Facebooku. Pozdrawiamy wszystkich, którzy śledzą nas na Twitterze. Mamy nadzieję, że na pewno nie zabietkiście się. Śledźcie naszą stronę, naszą stronę Facebookową i nasze konto Twitterowe. Zostawiajcie tam wiadomości, komentarze, cokolwiek chcecie. Tam bezpośrednio możecie również, jeżeli chcecie nas o coś zapytać, jeżeli chcecie cokolwiek zrobić, możecie to zrobić przez Twittera. My, my, my jesteśmy 24 godziny podłączeni do Twittera, do Facebooka. Możecie to robić, to jest najszybsza forma kontaktu, jeżeli e-mail nie wydaje wam się jakąś formą właściwą. Twitter, Facebook, śmiało my jesteśmy e, dla was. A pamiętajmy, że Cały czas funkcjonuje konkurs tak, Facebookowy. Trwa konkurs dla naszych dla A my nawet A my Facebooku. nawet chcemy iść troszeczkę, że tak powiem, pod prąd i zmniejszymy liczbę naszych, naszej pierwszej chętnych na naszym pierwszym nagrodę. To znaczy, jeżeli będzie 50 osoba, która nas polubi na Facebooku, to 50 osoba już utrzyma naszą koszulkę. Więc warto, koszulki są fajne, my właśnie sobie siedzimy, nagrywamy. Warto nas polubić, także. Warto nas polubić, koszulka jest dla Was. Lato, fajnie można ponosić, fajne trikoty, kolor biały i czarny, tak więc z fajnym logo. Naprawdę możecie sobie tą koszulkę u nas odebrać. Pięćdziesiąta, setna osoba, z pewnością tego typu nagrody dostaną. A co dalsze, no mam nadzieję, że nagrody będą jeszcze bardziej pokaźne i nie tylko będą się ograniczały do koszulków. I do gadżetów przystanku. Dokładnie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie naszych Facebook Śledźcie nas na Twitterze przede wszystkim, bo tam też my działamy bardzo szybko i to jest najszybszy najszybsza forma odbioru wiadomości, obecnie nie musicie codziennie wchodzić i klikać na portal, możecie wchodzić tylko w momencie, kiedy pojawiają się nowe artykuły, nie wiecie co chwila stronę, czy pojawiło się coś nowego, czy pojawiło się coś nowego, macie te wiadomości bezpośrednio z Twittera i Facebooka, więc po prostu to jest dla Was, dla Waszej, no, chyba wszyscy w tej chwili mają jakikolwiek kontakt z tego typu e, portalami, jak Facebook i Twitter, a gdybyś ktokolwiek z Was no, nie był na Facebooku i Twitterze, zapraszamy do subskrybowania naszych RSS-ów, tam też jak najszybsza wiadomość o nowych artykułach, to co się dzieje na, sto, na stronie. My również nie będziemy się teraz już ograniczać do tego tylko i wyłącznie zamieszczania nowych artykułów. Tam będziemy również prowadzić różne akcje na Facebooku i Twitterze. Warto nas śledzić, warto zaglądać. Strona są bardzo ciekawe przede wszystkim. Wydaje mi się nasza Facebookowa bardzo zielona, bardzo pełna nadziei. Inspirująca. <głos》>, inspirująca na pewno bo I tam się pisali, dużo będzie działo. Bo jak kiedyś pisaliśmy na portalu, Zielony został uznany za najbardziej inspirujący. Też. A my chcemy inspirować i chyba nam wychodzi całkiem nieźle, bo ta 20-osobowa grupa, która w tej chwili jest z nami i pisze dla Was, dla naszych po... wszystkich czytelników, to Pozdrawiamy wszystkich, którzy w ostatnich dniach do nas się odezwali, Ja jeszcze Was nie ma na portalu. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy i... No i do zobaczenia. Już niedługo na portalu. Dokładnie. No tak? Zbliżamy się już do końca naszego e, podcastu, dlatego warto e, przypomnieć o, e, o sposobach, w jakich możecie nas e, znaleźć, gdzie możecie nas znaleźć gdzie możecie pobrać nasz e, podcast. Ciągle będziemy powtarzać iTunes, iTunes, jeszcze raz iTunes. To najszybsza i najłatwiejsza e, droga Pobrania naszego podcastu? Na wszelkich możliwych urządzeniach. No, oczywiście nie na Androidowych, ale na Windowsowych komputerach, telefonach. A co jeszcze mamy telefon? Android. Androidowy, można pokochać bez bezpośrednio ze strony. I to jest też najprostsza forma. Ee, słuchania nas. Poszukać nas możecie na naszej stronie w lewym, bocznym pasku. Możecie nas... Na pewno będziemy się pojawiać w głównym sliderze. Tak jest. W kategorii blogi na pewno nas znajdziecie i będziecie mogli nas posłuchać. Dodajcie nas do Facebooka, dodajcie nas do Twittera. Tam na pewno pojawią się informacje o kolejnych odcinkach. A my opisujemy, że następny odcinek będzie już szybciej wydany i będzie mniej techniczny. Tak jak to technicznie. No Moje i... W mojej po prostu będziecie cicho. No i co, co, co ważniejsze to... Goście, w w goście, goście! W końcu goście zapraszamy bardzo serdecznie. Poznacie naszych blogowiczów, poznacie wszystkich tych, którzy dla nas y, piszą, naszych emigrantów. No i, no i mamy coś jeszcze w, w rękawie. Starajmy was się ciągle zaskakiwać, jak widzicie. Czasami jak, będziecie, jak wchodzicie z dnia na dzień, to pewnie dostajecie oczy albo pytacie, że to nie ta strona. <laughs> to prawda, to, to prawda. Ciebie Zmiany się u nas coś... są naprawdę. Coś się, coś jak już się... zmieniamy to naprawdę to... e, dzieje. Pozdrawiamy naszych partnerów. E, Pozdrawiamy naszych partnerów e, na stronie. E, Zjednoczenie Polskie, Wielkiej Brytanii, bardzo, bardzo no serdecznie, o tym pozdrawiamy. pozdrawiamy. i dziękujemy za wszelkie informacje, które do nas przesyłacie. Pojawią się już niektóre. Akcje. A dla Was, dla was drodzy słuchacze i naszej czytelnicy w Wielkiej Brytanii, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii jest bardzo dobrym źródłem informacji o tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii i z udziałem Polaków. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Instytut Obywatelski jeszcze nie jest widoczny na naszej stronie, ale mamy nadzieję, że już wkrótce, na już wkrótce się pojawi, ale teksty już możecie przeczytać. Właśnie bardzo ciekawe teksty niezwykłych osób profesjonalistów z, tak, z, z Instytutu Obywatelskiego. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i polecamy stronę internetową Instytutu, Instytutu Obywatelskiego.pl. Obywatelskiego.pl, tak. tak. więc oczywiście polecamy jeszcze raz Piotra Ogińskiego i go mam gotować które u nas na naszej stronie już jest zadomówione, tak więc no, gotujemy wspólnie, coraz pyszniejsze, coraz pyszne. potrawy, nie tylko potrawy, tak więc gotujmy, słuchajmy, czytajmy, bo, bo warto, po prostu warto, róbmy coś pozytywnego na tej emigracji, żeby nie wyglądało to, to tak, że tylko i wyłącznie pracujemy, pracujemy, pracujemy, a każdego z czasem jest e, ciężko, ale znaleźmy tą chwilę, aby się zatrzymać w tym pędzie dnia, przeczytać coś ciekawego, posłuchać coś fajnego. Mam nadzieję, że, że, że to jest takie nasze małe marzenie, że w końcu pojawi się u nas trochę muzyki na naszym portalu również. Tak pracujemy nad tym. Pracujemy, pracujemy nad wieloma rzeczami, tak więc naprawdę warto, angażujcie się, ponieważ jesteśmy jedynym takim projektem w polskich mediach. Warto do nas przyłączyć się, Warto wziąć udział w naszym projekcie, ponieważ no, czekamy się. Który rozrasta roz... się. No, Naprawdę ja rozrastamy się z nimi czasami, to nasz też Jesteśmy dość, dość skromni ani o naszych planach, ani o, o małych już osiągnięciach, osiągnięciach nie mówimy. Chyba, chyba czas yy, zawsze, może tak od trzeciego odcinka będziemy się z Wami yy, dzielić naszymi sekretnymi planami, naszymi y, sukcesami. Zapraszamy was do zakładki blogowicza. Poznacie tam y, krótkie biografie naszych y, blogowiczów. A o więcej rzeczy zapytamy ich w podcaście. Tak, Martena, mam nadzieję, że już się oszukujesz, wkrótce się do ciebie odezwie. Umówimy, umówimy się właśnie na... Na krótkie spotkanie, na, na nagranie odcinka trzeciego podcastu. Jeżeli macie do naszej znawczyni świata mody jakiekolwiek pytania, nadsłuchajcie w ciągu tygodnia, my je z chęcią przekażemy i zadamy te pytania. Dopóki, dopóty nasze podcasty i nasze wiary nie są jeszcze online dostępne, nad tym kiedyś w przyszłości popracujemy, bo na tego też będziemy dążyć, żebyście mieli do tego dostęp online. Eee, no i spędzysią będziemy... No właśnie, będziemy to, to w niedalekiej pewnie przyszłości nadawać dla na was z Waszym udziałem. Dokładnie, o to już tak. chodzi. Bo nie mówimy tego sami do siebie, co mówią wyniki nam pierwszego odcinka. Tak więc serdecznie, jeszcze raz Wam bardzo, bardzo dziękujemy pozdrawiamy, za to. Pozdrawiamy. Yy, Pozdrawiam naszych słuchaczy, pozdrawiamy naszych czytelników, pozdrawiamy bardzo serdecznie naszych blogowiczów, pozdrawiamy bardzo serdecznie naszych partnerów. Kłaniamy się w pas naszym e, facebookowiczom i, e, i, Twitterowiczom. i... Twitterowiczom. No i co? I zapraszamy na, do słuchania. Zapraszamy na odcinek trzeci już e, niedługo. Do usłyszenia i do zobaczenia na przesankupolska.pl I co? I było bez ciągania. <laughs>